bardzo wysokie, bo tam na wyjeździe wygrałyśmy w pierwszej rundzie 15 bramkami, więc tutaj też powinno być troszkę więcej tych bramek, ale tak jak mówię, no na pewno nie po naszej myśli sędziowanie. Natomiast dziewczyny bardzo chciały pokazać się z dobrej strony po tym nieudanym pojedynku w Piotrkowi. Niestety taki paraliż wobec własnej publiczności, bo zagrały tutaj nie pokazując swoich możliwości nawet w 80% spowodował, że powstało dużo takich prostych błędów, nawet w pierwszej połowie błędy podań, zgubione piłki i błędy też, jeżeli chodzi o realizację założeń taktycznych w obronie. W drugiej połowie już troszeczkę luźniej zaczęły grać w ataku, padały bramki, więc też w obronie były mobilizowane tym do solidniejszej pracy. Zagrały agresywniej niż w pierwszej, pierwszej części spotkania. No i to przyniosło też efekt w tych szybkich atakach, kilku rzutach karnych, które wywalczyły po kontrach. Cieszę się też ogromnie z postawy naszej nowej bramkarki, Madzi Zipser. Ona nie jest jeszcze w pełnym cyklu treningowym, więc myślę, że w kolejnych spotkaniach pokaże się jeszcze z lepszej strony, ale już w końcówce spotkania kilka takich ważnych piłek dla nas odbiła. No i też udało się mimo takiej pół publicznej niedyspozycji Kamili Szczeciny, która bardziej grała w atakach a poza tym jeszcze korzystnie spisała się chyba Małgorzata Rączka, która nie grała dotychczas pierwszych skrzypiec. E, tak, e, rzeczywiście Kamila e, to naprawdę dzisiaj pokazała ogromny charakter, e, ma złamany palec, także w ogóle nie nie przewidywałyśmy jej występu, ale przyszła na ostatni trening. tej powała go i jako kapitan drużyny powiedziała, że musi być w tak ważnym pojedynku z zespołem. Więc tutaj naprawdę chylę ogromne czoło i, i serdecznie dziękuję za to, że... Pokazała po prostu jak powinno być. Jest kapitanem drużyny, więc wzięła na siebie ten ciężar i mimo iż bardzo ją bolało, bo tak jak mówię jest to palec złamany z odszczepieniem kości, a jednak i kilka bramek rzuciła i solidnie popracowała w obronie, ale przede wszystkim była tym duchem kapitana razem z zespołem. Natomiast Gosia Rączka powalczyła bardzo ambitnie i skończyła kontratak bramką i w obronie bardzo solidnie powalczyła, także no pomogła zespołowi. No I do formy chyba wracała Joanna godzina. Tak, z Joasią to jest tak, że ona cały czas jest w formie, tylko rzutowo były problemy w ostatnim czasie. Ale ja znam Asię, że tak powiem, od podszewki piłkarskiej, więc już nie powiedziałam im nawet tego, że myśl jak rzucasz. To spowodowało, że ona wzięła wszystko rzutowo na swoje barki i zagrała dzisiaj bardzo dobry mecz.